Tak szczęścia. Baśń z kraju Butan. Daleko stąd znajdowała się bardzo smutna kraina. Nie kwitły tam kwiaty, nie rosły żadne drzewa ani owoce. Wszędzie dookoła były tylko szare kamienie i skały. Nic dziwnego, że nawet słońce wolało omijać tę ziemię i rzadko kiedy zsyłało na nią swoje promienie. Kraj ten zamieszkiwali ludzie smutni i głodni, przygarbieni od ciężkiej pracy. Nie wiedzieli, czym jest radość. Ich dzieci nie biegały wesoło i nie słychać było ich śmiechu. I tylko najstarszy mieszkaniec wioski opowiadał nieraz to, co sam słyszał w dzieciństwie, że daleko za górami istnieje inny świat, pełen słońca i radości. Mieszka tam wielki ptak, ptak szczęścia. Gdy przeleci nad jakąś ziemią, wszystko ożywa i budzi się do życia, a ludzie stają się szczęśliwi. Mieszkańcy zawsze z wielkim zainteresowaniem słuchali opowieści starca. Kiedy jednak kończył mówić, rozchodzili się do swoich szarych i smutnych domów i zapominali o czarodziejskim ptaku. Pewnie nawet w niego nie wierzyli. Był jednak w wiosce młodzieniec o imieniu Kuszta, który uwierzył w istnienie ptaka szczęścia i postanowił go odnaleźć. Spakował mały węzełek i wyruszył w drogę. Mijał kolejne góry, monotonne wąwozy i szare skały, ale droga wcale nie robiła się krótsza. Szło mu się coraz trudniej. Nie tracił jednak wiary, dodawał sobie otuchy, powtarzając głośno wytrzymaj, dasz radę. Wreszcie dojrzał białe wierchy, najpiękniejsze szczyty, jakie widział do tej pory. Tam, według legendy, mieszkał ptak szczęścia. Gdy kuszta zaczął wspinać się po stromym zboczu, zerwał się lodowaty wiatr i przed młodzieńcem stanął potężny czarnoksiężnik. Kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem kuszta, a szukam ptaka szczęścia, powiedział odważnie. Nasza ziemia od lat nie rodzi młodych roślin, wszędzie są tylko kamienie i głazy. Nie ma u nas ani słońca, ani deszczu, tylko szary kurz dookoła. Dobrze, sprowadzę ptaka szczęścia, ale pod jednym warunkiem powiedział czarnoksiężnik. Musisz znaleźć najstarszą kobietę w wiosce, a potem przynieść mi cały jej dobytek. Ależ nie mogę tego zrobić. Nie można być szczęśliwym, krzywdząc kogoś innego, krzyknął młodzieniec. Twój wybór. W takim razie za karę, że mnie obraziłeś, musisz obejść trzy razy szczyty białych wierchów. Jeśli ci się uda, zobaczysz upragnionego ptaka, powiedział czarnoksiężnik, a potem zniknął. Kusztar ruszył przed siebie bardzo stromą ścieżką. Nie miał już ani wody, ani jedzenia, a nigdzie po drodze nie rosły żadne owoce i nie płynął żaden strumień. Kiedy przebył drogę, po raz pierwszy bardzo zgłodniał. Gdy przeszedł po raz drugi, bardzo się przygarbił, a gdy okrążył białe wierchy po raz trzeci, szedł już prawie na kolanach. Wtedy znowu zerwał się lodowaty wiatr i przed młodzieńcem stanął czarnoksiężnik. Widzę, że jesteś bardzo odważny i dzielny. Dam ci więc drugą szansę. Jeśli przyniesiesz mi oczy dziewczyny z wioski. Przywołam dla ciebie ptaka szczęścia, powiedział czarnoksiężnik. To niemożliwe. Nie skrzywdzę niewinnej dziewczyny, aby zdobyć ptaka, zaprotestował kuszta. I czarnoksiężnik wpadł w gniew po raz drugi. Zamienił się w potężny wicher, który prawie zrzucił kusztem w przepaść. Młodzieniec wytrzymał jednak i wiatr i dalszą drogę ponieważ tak jak poprzednio musiał trzykrotnie obejść białe wierchy. Każde kolejne okrążenie sprawiało, że stawał się coraz słabszy, coraz wolniej przebierał nogami. Jednak udało mu się. Wiara w ptaka szczęścia napełniała go wielką siłą. I choć przy ostatnim okrążeniu już prawie nic nie widział ze zmęczenia, nie poddawał się i szedł dalej. Wtedy po raz trzeci zerwał się lodowaty wiatr i czarnoksiężnik stanął przed nim. Widzę, że jesteś wielkim wojownikiem. Dam ci ostatnią szansę. Jeśli przyniesiesz mi serce najpiękniejszego jelenia, dam ci ptaka szczęścia. Nie, czarnoksiężniku, powiedział młodzieniec z trudem, ptaka szczęścia. Nie można zdobyć, zabijając niewinnych. Wtedy zły mag zniknął, a Kuszta usłyszał słodki głos. — Kuszto, wytrwałeś, pokonałeś wielkiego czarnoksiężnika, który stawał ludziom na drodze do mnie. — Ptaku szczęścia, czy to ty? — Tak, Kuszto. Okazałeś wielką wiarę i męstwo. Wytrzymaj jeszcze trochę, to ci pomogę, powiedział ptak szczęścia. Młodzieńcowi ukazał się piękny, potężny ptak. Miał wielkie, rozłożyste skrzydła, pióropusz na głowie i złoty ogon. Cały lśnił w promieniach wschodzącego słońca. Rozpostarł skrzydła i zaśpiewał pieśń życia która miała uzdrawiającą moc. Już po chwili Kuszta całkiem odzyskał siły, nabrał rumieńców i po raz pierwszy w życiu uśmiechnął się szczęśliwy. Wsiądź na mój grzbiet, powiedział ptak szczęścia. Potem wzbili się wysoko ponad szczyty gór i ponad błękitne obłoki. Gdy dotarli do smutnej krainy, z której pochodził Kuszta, Ptak szczęścia latał nad ziemią, skrzydłami dotykał skał, pól, domów, a nawet ludzi, którzy wyszli przed swoje chaty podziwiać ten niesamowity widok. A wszędzie tam, gdzie pojawiał się czarodziejski ptak, od razu powracało życie. Kiełkowały młode rośliny, kwitły kwiaty, ze skał wytryskały źródełka. A każdy, kto słyszał śpiew ptaka szczęścia, Zaczynał się uśmiechać i wszystkie jego smutki odchodziły w niepamięć Młodzieniec nie mógł uwierzyć własnym oczom Dziękuję ci, zwrócił się do ptaka i mocno przytulił się do niego A potem ptak szczęścia poderwał się do lotu Ostatni raz przeleciał nad krainą, która wcale już nie wydawała się smutna i szara Teraz bowiem wszędzie panowała radość i słychać było śmiech dzieci.